21 21. tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Podejrzany w sprawie strzelaniny na gali korespondentów w USA oskarżono o próbę zabicia prezydenta Trumpa. Król Wielkiej Brytanii Karol III rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Przez pierwsze trzy miesiące roku nikt nielegalnie nie przekroczył polsko-białoruskiej granicy. Na początek Stany Zjednoczone. Mężczyzna, który przedwczoraj próbował wtargnąć na galę Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta Donalda Trumpa. Grozi mu kara do żywotniego pozbawienia wolności. Postawiono mu też dwa zarzuty dotyczące broni palnej. 31-letni Cole Thomas Allen próbował wtargnąć na galę z udziałem prezydenta w hotelu Hilton w Waszyngtonie. Oddał strzały do ochroniarzy, nie raniąc nikogo i został zatrzymany. Prezydenta i członków gabinetu ewakuowano. Podejrzany tymczasowo pozostanie w areszcie. pozostajemy jeszcze w USA. Prezydent Donald Trump rozmawiał z doradcami do spraw bezpieczeństwa o irańskich propozycjach zakończenia wojny. Według Teheranu punktem wyjścia do negocjacji miałoby być zakończenie działań przeciwko Iranowi i zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus. Potem negocjatorzy mieliby przejść do kwestii rozwoju potencjału roz nuklearnego Iranu. Rzeczniczka Białego Domu nie skomentowała tych propozycji. Powiedziała tylko, że podstawowe żądania prezydenta pozostają niezmienione. Donald Trump domaga się wcześniej otwarcia cieśniny Ormus i oddania przez Iran zapasów wzbogaconego uranu. Tymczasem król Karol III rozpoczyna czterodniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Podróż brytyjskiego monarchy ma związek z 250. rocznicą amerykańskiej państwowości. Jednak jej celem jest również poprawa napiętych stosunków pomiędzy USA a Wielką Brytanią. Wizyta Karola III odbywa się w momencie, w którym zarówno Londyn, jak i Waszyngton zadają sobie pytanie, czy istnieją jeszcze specjalne stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Źródłem napięć jest przede wszystkim amerykańska operacja wojskowa przeciwko Iranowi. Wielka Brytania, która uznaje tę wojnę za nielegalną i nierozważną, odmówiła udziału w skorcie statków przez cieśninę Ormus, a skokowy wzrost cen energii mocno uderzył w brytyjską gospodarkę. Z kolei Trump reaguje atakami w mediach społecznościowych na premiera Starmera i zarzuca mu tchórzostwo – Wizyta Karola ma te napięcia złagodzić. Brytyjscy dyplomaci liczą też, że monarcha uświadomi Trumpowi, jak ważne są sojusze i instytucje wielostronne, takie jak NATO, czy struktury bezpieczeństwa europejskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To są Aktualności Jedynki. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku nikt nielegalnie nie przekroczył polsko-białoruskiej granicy. Na odprawie w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumowano sytuację na granicach w pierwszym kwartale. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podsumował jednoznacznie. Spośród wszystkich granic zewnętrznych Unii Europejskiej nasza granica wschodnia wydaje się najlepiej strzeżoną granicą Unii Europejskiej. Wiele pracy służby miały na granicy z Litwą. Od 7 lipca Straż Graniczna skontrolowała ponad 1,4 mln podróżnych. Odmówiliśmy wjazdu ponad 840 osobom. Mówił komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, który dodał, że na granicy z nim Funkcjonariusze skontrolowali ponad 1 800 tysięcy osób. Odmówiliśmy wjazdu ponad 670 osobom. W ubiegłym roku Straż Graniczna wydała też niemal 15 tysięcy decyzji o obowiązkowym powrocie cudzoziemców, którzy złamali prawo do swoich krajów. Witold Banach, Polskie Radio. Ponad 257 milionów złotych na koncie zbiórki na dzieci chore na raka to bilans akcji influencera Łatwoganga, który przez 9 dni prowadził transmisję na YouTubie. O sukcesie zbiórki zdecydowała między innymi, osobowość organizatora akcji, mówi ekspert do spraw marketingu internetowego Karol Wyszyński. Łatwogank jest poczciwym, zwyczajnym, autentycznym chłopakiem. Gdy go posłuchamy, on jest całkowicie normalnym gościem, który chciał zrobić coś dobrego. Druga kwestia, trafił w moment, to znaczy biorąc pod uwagę tak dużą ilość niepewności na świecie, różnego zła i cierpienia, potrzebowaliśmy się oderwać i zrobić coś dobrego. Trzeci element to polska dusza. YouTube stał się areną największego w historii polskiego pospolitego ruszenia, a my Polacy jesteśmy w tym dobrzy. Pieniądze ze zbiórki trafią do fundacji Cancer Fighters, która pomaga dzieciom chorym na raka trwa liczenie ostatecznej kwoty rekordowej zbiórki. Jak przeciwdziałać dezinformacji i jak rzetelnie informować słuchaczy w dobie fake newsów? To tematy konferencji, którą dziś w Warszawie Polskie Radio RDC współorganizowało z innymi rozgłośniami regionalnymi Polskiego Radia. Jak dziś zyskuje się zaufanie odbiorców, mówił założyciel OKO Press, profesor Adam Leszczyński. Kiedyś ludzie byli bardziej podatni na takie autorytety zewnętrzne. Facetowi z tytułem naukowym w Białym Fartuchu, a teraz kluczem do zaufania jest uzyskanie poczucia bliskości. To jest jedna z powodów, dla których np. młodzi ludzie dużo chętniej ufają influencerom. Punktem wyjścia do dyskusji był raport o dezinformacji. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda.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 Bardzo dobra jest teraz jakość powietrza w województwie świętokrzyskim oraz w Oleśnie, Olsztynie i Malborku. W pozostałej części kraju dobra. 20% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej z wiatru, 11%. 66% rzek w Polsce ma niski stan wody. 32% średni, a 2% wysoki. JEDYNKA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 Autopromocja Polskie Radio Jedynka Słuchają Państwo jedynki Polskiego Radia. Dobry wieczór. Grobowca Herhora, ważnego kapłana i naczelnego wodza armii Ramzesa XI, znanego z faraona Bolesława Prusa, nie udało się jeszcze odnaleźć, ale polscy archeolodzy obecni w Egipcie od dziesięcioleci. W zasadzie co roku dokonują jakiegoś ważnego dla nauki odkrycia. Chyba najbardziej spektakularnie wyglądają polskie prace badawczo-rekonstrukcyjne w kompleksie świątynnym królowej Hatshepsut, w Deil el-Bahari. Ale, jak się okazuje, Egipt polską nauką stoi cały. O naszych wykopaliskach, aż od czasów Kazimierza Michałowskiego do dziś, porozmawiam z Tomaszem Bonkiem, dziennikarzem i podróżnikiem, autorem książki Egipt śladami starożytnych królowych i ich polskich odkrywców. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ty jesteś w Opolu, ja w studiu w Warszawie, ale czuję, ym, że ta egipska opelenizna jeszcze ci nie zeszła, dopiero co wróciłeś. Powiedz, jaka jest teraz sytuacja w Egipcie? Czy tam jest bezpiecznie? Wiesz to, każdy musi chyba sam podjąć decyzję, czy wyjeżdżać do Egiptu. Ja zawsze śledzę wszystkie komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Spraw Zagranicznych właściwie od początku tej sytuacji na świecie. Nie odradzam podróży do Egiptu. Ja, mając informacje z pierwszej ręki uważam, że, że jest bezpiecznie, że jest tak, jak było do, do tej pory. Ale naprawdę proszę śledzić wszystkie komunikacje, komunikaty, zanim Państwo się wybierzecie na Nil. No właśnie, o to pytam, o, o tą ewentualną wyprawę, bo niedawno zostało otwarte po kilkudziesięciu latach budowy to wielkie muzeum egipskie. Pewno tam byłeś. Powiedz, jakie ono robi wrażenie dzisiaj? Ach i to jest wielka gratka dla miłośników ha, ha. starożytności, dla miłośników antyku, dla miłośników Egiptu. Wyobraź sobie Michał jedną rzecz. Pięć tysięcy zabytków z grobowca Tutenhamona w końcu odrestaurowanych, pięknie wystawionych, wyeksponowanych. Można zobaczyć wszystko i nie tylko tę fantastyczną złotą maskę Tutenhamona. Nie tylko jego klejnoty, nie tylko zabytki takie, które znamy z tego, że są złote, ale przede wszystkim przedmioty użytkowe. Mówiąc wprost, w tym muzeum zobaczycie Państwo nawet majtki Tutenhamona, i to jest naprawdę <głos> niesamowite przeżycie. 5 tysięcy przedmiotów tylko z jego grobowca? Tak, tylko z grobowca Hamona. Ponad 5 tysięcy zabytków znaleziono w tym grobowcu i większość z nich zostało po raz pierwszy właśnie wystawionych, wyeksponowanych w Grand Egyptian Museum w Gizie. No właśnie, bo wydawało mi się, że w tym starym muzeum tych, tych, tych, tych artefaktów było o wiele, wiele mniej. No ale mówisz, że aż 5 tysięcy. To jeśli do, dorzucimy do tego te wszystkie inne nie, zabytki rozmieszczone w tym gigantycznym muzeum, to powiedz, czy ta skala tego muzeum nie przytłacza czy to się w ogóle da obejrzeć na raz? Da się absolutnie obejrzeć na raz. Oczywiście można byłoby w tym muzeum spędzić i kilka dni, żeby zobaczyć je dokładniej wszystko. Natomiast nawet taka kilkugodzinna wizyta jest wskazana i polecana. To naprawdę robi wrażenie. Przestrzenie są ogromne, nie ma tłoku, nie ma ścisku. Wszystko jest pięknie wyeksponowane. Warto naprawdę to muzeum zobaczyć. Zwłaszcza, że są tam ślady również polskich egiptologów, archeologów, którzy znaleźli różne skarby nad Nilem. Za sekundkę o tych Polakach rzeczywiście porozmawiamy. Ja jeszcze Cię tak pomęczę trochę właśnie o to, o to muzeum, no bo to rzeczywiście jest gigantyczna gratka. Stacje telewizyjne, to było no chyba rok, dwa lata temu, z całego świata transmitowały taki pochód, czy kondukt ze starego muzeum. Paradę. Taką paradę ze starego muzeum do nowego, mumii tych egipskich. To powiedz mi, czy to muzeum ma teraz status również mauzoleum. A widzisz, i to jest to nieporozumienie, które nam się wkradło w mm -hmm. cały przekaz medialny. Myślę, że Egipcjanie zrobili to specjalnie, z pełną premedytacją. Otóż w Egipcie, w Kairze mamy teraz co najmniej trzy muzea starożytne, które warto obejrzeć. Mamy to nowe w Gizie, mamy stare na placu Tahrir, tak, które ma ponad tak, 100 tak. lat i dalej jest otwarte i ma mnóstwo zabytków i mamy parę lat temu otwarte Muzeum Cywilizacji Egipskiej, w którym zna właśnie znajdują się te słynne mumie faraonów, które zostały przewiezione parę lat temu w tej wielkiej paradzie mumii królewskich, która przejechała przez cały Kair. Więc jeśli państwo wybieracie się do Kairu, no to na same muzea trzeba poświęcić kilka dni. No właśnie, to są te atrakcje z samego Kairu czy Gizy. Też widziałem już materiał, że podobno jest otwarta dla publiczności piramida schodkowa, Dżesera w Sakarze. To jest no, niedaleko, prawda? To jest kilkadziesiąt kilometrów od, od Kairu. Czy można już do niej wejść? Można wejść do środka piramidy Dżesera w Sakarze. Robi to naprawdę niesamowite wrażenie, ponieważ jest to wejście zupełnie inne niż do piramidy chociażby Cheopsa. Te korytarze nie są tak ciasne, nie prowadzą w górę, nie prowadzą w dół, są dosyć proste. I do końca, kiedy się dojdzie tego szybu, który prowadzi do głównego szybu pionowego, można zobaczyć w dół wielki zachowany sarkofag Jessera. W związku z tym jest to też fajne, bardzo ciekawe przeżycie. To jest ta, ta jedna z tych, w zasadzie najstarsza piramida egipska. Pytam cię o nią, bo wiem, że w Sakarze też polscy naukowcy pracowali, prawda? Albo pracują nadal. I pracują do Dzisiaj i z tego, co wiem, właśnie niedawno dokonali dość spektakularnych odkryć, których mi jeszcze nie mogą się pochwalić, bo jest też tak. Warto o tym wiedzieć, że to rząd egipski ma pierwszeństwo na publikację różnych informacji, ale myślę, że już za chwilę będziemy mieli przecieki na temat tego, co polacy w Sakarze znaleźli. Czy nie jest to grobowiec Herhor'a? Nie tam. Coś innego Raczej nie, Myślę, myślę, że jeżeli grobowiec Herhor'a zostanie odnaleziony Znaleziono to jednak w okolicach słynnej świątyni Hatszepsut i słynnej Doliny Królów, czyli w okolicach Luksoru po zachodniej stronie yy, Nilu. Myślę, że tam go trzeba szukać. Zresztą profesor Niwiński z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego od lat twierdzi, że właśnie w tamtych okolicach ten grobowiec się znajduje i tam go szukał przez wiele lat. Jeszcze cię dopytam o inne stanowisko, o Daszur. Tam są też piramidy, może mniej tak mniej znane niż te w Gizie, no ale są te prototypy piramid, prawda? To jest chyba piramida Snofru, on tam w zasadzie ma trzy piramidy. E, czy tam już też można pojechać i czy tam jest bezpiecznie? Bo pamiętam, że jeszcze kilka lat temu, no jeśli się tam jechało to w konwoju i to raczej uzbrojonym. Można. Jest to bilet, który kupuje się na stanowiska archeologiczne właśnie w Sakarze. Również Daschur jest obecny w kasach biletowych, w związku z tym można spokojnie, bez żadnych nerwów, bez problemów, również te piramidy snefru zobaczyć. One są wspaniałe, jedna to jest piramida łamana, czyli łamana, właśnie tak. taki Prototyp. kąt zmienia się właśnie Nieudany. tej piramidy. Jeśli chodzi o piramidę właściwą, to tak no, ona po prostu zaczęła pękać i prawdopodobnie budowniczowie tej piramidy ją porzucili i zaczęli budować kolejną piramidę, więc na fru rzeczywiście postawił kilka monumentalnych, wielkich piramid, wielkich budowli. Już wspomnieliśmy to o świątyni Hatshepsut. To pewno twoje ulubione miejsce. No tak wynika chociażby z twojej książki. Ewidentnie emocje, emocje masz tam. Ale powiedz jeszcze, bo w twojej książce jest jeszcze kilka mało znanych miejsc, świątyń, czy takich miejsc zabytkowych, też otwartych już dla turystów, co warto jeszcze zobaczyć, ale spoza tej listy mast, nie Abu Simbel, nie Karnak, nie Luxor, coś takiego, na co ty zwróciłeś uwagę. Szukajcie państwo takich miejsc <śmiech> nieturystycznych, których nie ma w ofertach biur podróży, bo Egipt jest naprawdę bogaty kulturowo, jeśli o to chodzi. Ja teraz po raz pierwszy dotarłem wreszcie do oazy Siła. Bardzo daleko do, już prawie, że przy granicy z Libią, znajduje się oaza, w której są relikty świątyń oraz wyroczni. Starej wyroczni boga Amona, która miała przepowiedzieć właściwie przeszłość. Aleksandrowi Wielkiemu powiedzieć mu, że ma pochodzenie boskie, że jest synem Zeusa, utożsamianego właśnie przez Egipcjan z Amonem. No i w ten sposób Aleksander Wielki mógł zostać faraonem Egiptu, królem Egiptu. To po pierwsze, jest Beni Hasan w środkowym Egipcie, nekropolia urzędników i władców z czasów tak zwanego średniego państwa. Obok jedyna, która została zbudowana po wschodniej stronie Nilu piramida jeszcze z okresu trzeciej dynastii, czyli bardzo stara, to jest stare państwo. Tuna El Dżebel niesamowita nekropolia, w której również chowano mumie różnych zwierząt, między innymi sokołów, które również można oglądać dzisiaj. Jadąc dalej na południe, czyli do Górnego Egiptu mamy Abydos, słynne sanktuarium Ozyrysa, którego początki sięgają właśnie czasów jeszcze prawdopodobnie predynastycznych, czyli mają około pięciu tysięcy lat. Potem Dendera związana z Kleopatrą Siódmą i słynną boginią Hathor. Więc tych stanowisk archeologicznych i świątyń, które w Egipcie można zobaczyć, które są położone poza utartymi szlakami to, tomku, jest naprawdę toku, ja otworzyłem, wygoniłem Gina z butelki, bo tylko cię zapytałem o te, o te nowe stanowiska. Ty sypiesz jak, jak przewodnik po prostu. To jest... Mam nadzieję, że państwo robiliście notatki, bo gościem programu Historia Bliska jest dziennikarz i podróżnik Tomasz Bonek. Rozmawiamy o starożytnym Egipcie, a za chwilę w tym egipskim upale pofatygujemy się do Deir el-Bahari, do Świątyni Królowej Hatszepsut. Polskie Radio Jedynka Tomasz Bonek jest gościem audycji Historia Bliska. Dlaczego świątynia Hatszepsut jest tak ważna dla polskiej nauki? Ona jest w ogóle ważna, nie tylko dla polskiej nauki, ale jest to jeden z najważniejszych zabytków, które znajdują się w Egipcie. Zaraz po piramidach myślę, że to jest drugi w kolejności zabytek. Dlaczego? Dlatego, że jest to monumentalna budowla, która powstała 3,5 tysiąca lat temu, zachowała się całkiem nieźle. No i skala jej jest naprawdę niesamowita. Budowla, jeżeli ją zobaczymy z balonu, z lotu ptaka, z samolotu, czy nawet z Jakiegoś pobliskiego wzgórza. Robi kolosalne wrażenie swoją masą, ale też tym, że ona właściwie przypomina coś, co moglibyśmy spokojnie osadzić na obcej planecie w filmie science fiction. I teraz, kiedy wyobrazimy sobie, że ta budowla ma 3,5 tysiąca lat, te terasy, które wspinają się na skalne klify w tej El Bahari są tak stare, no to po prostu robi to nam niesamowite wrażenie. Tam wstaje codziennie rano słońce, tam codziennie odradza się Bóg Ra, wspina się to słońce, czyli Bóg Ra po schodach tej świątyni, po tarasach, kiedy dotrze się do Del El Bahari około godzinie 6 rano, nie ma tam żadnych turystów, no to jesteśmy porażeni, bo czujemy właściwie obecność tych staroegipskich bóstw i klimat starożytnego Egiptu sam w sobie. A dla polskich odkryć jest to miejsce szczególnie ważne, dlatego że za sprawą profesora Michałowskiego już od 1961 roku, czyli 65 lat, polscy naukowcy razem z z Egipcjanami, rekonstruują tę świątynię, przywracają jej świetność, pracują tam nieustannie, odkrywają niesamowite e, rzeczy, no i robią e, wiele dobrego dla nauki, dla Egiptologii. A powiedz jej, jak w ogóle do tego doszło, że to akurat Polacy dostali koncesję na pracę w tej świątyni, bo rzeczywiście ona robi kolosalne wrażenie ze względu na swoją skalę. To jest rzeczywiście taki punkt, no, dla turystów absolutnie do zobaczenia, znaczy jest Luksor, Karnak, prawda, tam Dolina Królów i ta świątynia. Jak to no jak to możliwe, no przecież Polacy no, no nie byli w pierwszej lidze w, na początku XX wieku, pierwszej lidze egiptologii. Profesor Michałowski zaczął organizować polskie wykapolijska w Egipcie już w latach XX, XX wieku. Najpierw pracował w Etfu razem z Francuzami. Kiedy dał się poznać jako wybitny naukowiec, właściwie to otworzyło mu drogę. No i mówiąc wprost, wyrobił sobie pewne układy w tym Egipcie i te układy doprowadziły do tego, że tuż przed wojną do Warszawy. Przypłynęły statkami wielkie skrzynie wyposażone właśnie w zabytki znalezione przez Michałowskiego w Egipcie, więc mamy w Warszawie całkiem, całkiem niezłą kolekcję sztuki staroegipskiej. A potem powojenne prace Michałowskiego doprowadziły do tego, że był cenionym po prostu specjalistą i zaproponowano jemu właśnie objęcie prac w tej słynnej świątyni Hatszepsut w 1961 roku. To się wydarzyło. Kiedy Polacy zaczęli tam pracować już w pierwszym roku swojej działalności, wykazali się no, niesamowitą intuicją, niesamowitymi umiejętnościami, ponieważ profesor Michałowski zauważył tuż przy świątyni Hatszepsu to, czego nie widzieli przez kilkadziesiąt lat słynni egiptolodzy, naukowcy, którzy w to miejsce przyjeżdżali właściwie od końca XIX wieku, a no mianowicie kolejną świątynię, monumentalną świątynię Totmesa III, czyli Pasierba Hatshepsut, która znajdowała się tuż obok i w czasach swojej świetności właściwie dominowała nad tym terenem. Profesor Michałowski opisał, to była to jedna z największych sensacji archeologicznych, egiptologicznych XX wieku i to otworzyło znowu kolejne wrota do Egiptu, do odkrywania starożytnego Egiptu polskim specjalistom. No tak się. świątynia Totmesa III wielka, ale tak naprawdę no to były raczej fundamenty, prawda, podstawa sama. Reszta była skruszona, no jakby no, zniszczona. Warto, żeby sobie, żebyśmy sobie wyobrazili, jak te świątynie są usytuowane, bo one stoją, leżą w zasadzie pod taką gigantyczną ścianą, która niestety przez no, wiele set lat się obsypywała i na te świątynie spadał gruz przez ileś 3,5 tysiąca lat właśnie. Przez tysiąclecia tak? można powiedzieć. trzęsienia ziemi i, i tak dalej. Więc tak? żeby to zobaczyć, no. dostrzec te świątynie, najpierw trzeba było to wyczyścić, jakby oczyścić z tego gruzu. To się Polakom że tak. I to było pierwsze zadanie, żeby no, najpierw ten teren tych wykopali z archeologicznych, tych, tego stanowiska archeologicznego doprowadzić właśnie do porządku, uporządkować i zobaczyć z czym tak naprawdę mamy do czynienia, z jaką tkanką można byłoby powiedzieć w przenośni. I, I tak też się stało, dlatego właśnie profesor Michałowski zobaczył, że tuż obok znajdują się relikty, dosłownie relikty właśnie tej świątyni. Zresztą tej świątyni Totmesa III dzisiaj niewprawne oko nie zobaczy. Nie zobaczy, dokładnie. Dominuje właśnie świątynia Hatshepsut. I tą świątynię widać. E, o, obok, do... jeszcze, obok jeszcze znajduje się świątynia jeszcze starsza o 500 lat niż świątynia Hatshepsut, czyli świątynia Mentuhotepa II, e, który też miał wielkie zasługi dla zjednoczenia Egiptu ponownego. I też jej prawie, że nie do strzegamy, Więc został ten relikt, ta kobieca twarz właśnie starożytnego Egiptu, czyli świątynia Hatshepsut. Słusznie powiedziałeś, że ta świątynia wygląda troszeczkę jakby to była jakaś hmm, hmm, no jakiś kompleks przeniesiony z kosmosu, z diuny, ze scenografii filmowej. To robi imponujące wrażenie, jak się rzeczywiście idzie w tym kierunku. Ale powiedz, Dlaczego ona jest odbudowywana tak powoli? Tam obok zresztą leżą ponumerowane fragmenty budowli, prawda? te łąki takie, tych kolumn, czy kapiteli, czy ścian i to człowiek, który przyjeżdża do Egiptu raz na 10 lat na przykład odwiedza, I to, tak naprawdę tych zmian nie dostrzega. Czy to jest skomplikowana praca o co chodzi? Dlaczego to tak zbudowali to szybko, a, a odbudowujemy to sam powiedziałeś, 60 kilka lat? Po pierwsze, nie odbudowujemy, tylko rekonstruujemy, <śmiech> trochę cię poprawię tutaj tak. i to rekonstruujemy tylko i wyłącznie jakieś elementy zgodnie też ze sztuką, żeby pokazać mniej więcej jak to wyglądało. Nie ma takich planów, żeby zupełnie odbudować całą świątynię. Natomiast ogrom materii jest naprawdę skomplikowany. No, świątynia została wybudowana 3,5 tysiąca lat temu, tak jak powiedzieliśmy, Potem narastała innymi e, świątyniami, obrastała właściwie. Potem e, przyszli eremici, którzy no, już w czasach chrześcijańskich swoje pustelnie na tym terenie e, zakładali. W związku z tym e, tych warstw archeologicznych jest naprawdę tam e, mnóstwo. Nadpisywanie tej historii, nadpisywanie tej świątyni trwało też przez e, no, półtora tysiąca lat. E, w związku z tym jest co odkrywać e, dzisiaj. I każde prace, każde prace rekonstrukcji są poprzedzone właśnie pracami badawczymi. W związku z tym, żeby to zbadać, wszystko sprawdzić, no to też potrzeba czasu. A mamy tylko, przypomnijmy, dwa sezony prac, czyli polscy naukowcy przyjeżdżają do Del El Bahari tylko dwa razy w roku. Wtedy, kiedy nie jest bardzo gorąco, w lecie temperatury tam sięgają 50 stopni Celsjusza w cieniu. W związku z tym można pracować tylko i wyłącznie późną jesienią i do wczesnej wiosny. Są dwa sezony archeologiczne, tak jak to było na początku XX wieku i tylko w tych czterech, pięciu miesiącach roku trzeba się zmieścić, żeby cokolwiek zrobić. A parę lat temu prace na przykład utknęły w słynnej kaplicy Hathor, znajdującej się na ostatnim tarasie tej monumentalnej świątyni. Dlatego, że nasi naukowcy odkryli no, właściwie mnóstwo grobowców pod posadzką tej yy, kaplicy, a w tych grobowcach mnóstwo mumii, zabytków, co było naprawdę spektakularnym i fenomenalnym odkryciem. Nikt tego się nie spodziewał, a to zatrzymało z kolei po prostu pracę, rekonstrukcyjny na jakiś czas, bo trzeba było to wszystko wydobyć, skatalogować, opisać, żeby pokazać, co się znalazło, a potem doprowadzić te prace do kolejnych etapów. Tomku, to jeszcze w tej części zapytam cię o, o samochatrzepsut. Kim ona była? Ty w książce piszesz o niej absolutnie no, fantastycznie. Przedstawiasz ją no, jako kobietę zagadkę. No, dlaczego ona kazała się przedstawiać tak w sposób androgeniczny, w takiej kobieco-męskiej wersji. Dlaczego to robiła? Książka Egipt śladami starożytnych królowych i polskich odkrywców, no właśnie zaczęła się od Hatshepsut. Pomysł na nią się pojawił od Hatshepsut. Po pierwsze, dlatego, że polscy egiptolodzy zajmują się jej świątynią, a po drugie właśnie dlatego, że to jest niesamowicie ciekawa postać. To jest kobieta, która w męskim świecie faraonów sięgnęła po najwyższą władzę. Oczywiście wiemy z historii, że chociażby późniejsza demokracja ateńska rządziła się swoimi prawami, a w tych prawach właściwie kobiety nie miały żadnych praw. Inaczej było we wcześniejszym starożytnym Egipcie, kiedy kobiety rzeczywiście mogły dziedziczyć, mogły posiadać własny majątek, mogły prowadzić firmy, no i jak się okazuje, mogły również sięgać co najmniej kilkakrotnie w tej 3000 letniej historii starożytnego Egiptu po najwyższą władzę. I tak też zrobiła Hatshepsut. Kiedy zmarł jej mąż, Totmes II, ona nie miała ze swoim mężem męskiego potomka, na tron musiał według Prawa wstąpić jej pasier, czyli syn Totmesa drugiego z innego małżeństwa, Totmes III. No i Hatshepsut została jego współregentką. I potem nie wiemy dokładnie, jak to się wydarzyło, że właściwie zdominowała Totmesa, czy też władała równorzędnie razem z nim, jak ten tandem do końca funkcjonował. Ale było też tak, i to widać właśnie w ikonografii, widać to również w świątyni Hatshepsut, że Hatshepsut miała problem z tym, jak siebie pokazać. Pokazywać. I raz pokazywała siebie jako królową, jako kobietę, chociaż Egipcjanie nie znali słowa królowa. Używała przy tym zaimków żeńskich, ale w pewnym momencie zaczęła przedstawiać siebie jako króla, ale z cechami Kobiecymi, czyli z piersiami, a potem zaczęła przedstawiać siebie jako postać typowo męską, czyli z królewską ceremonialną brodą i malowaną na czerwono, a kolor czerwony był w tej ikonografii zarezerwowany właśnie dla mężczyzn. W związku z tym ta ewolucja w ogóle przedstawiania Hatshepsut była dosyć duża, a też do końca egiptolodzy nie wiedzą, dlaczego taki proces był przeprowadzony. Dlaczego ona została wymazana z listy faraonów, prawda? Ta historia i pamięci, no jest, można powiedzieć, Taka tragiczna jest kilku faraonów, którzy zostali tak dosłownie wykuci z różnych inskrypcji właśnie ją spotkał taki los. Dlaczego? To wymazywanie też jest owiane pewną tajemnicą, bo ono nie rozpoczęło się zaraz po śmierci Hatshepsut. Ono rozpoczęło się około 20 lat po jej śmierci i zrobił to prawdopodobnie jej właśnie pasier Totmes III, który sam już miał dzieci, żeby ugruntować taką prostą drogę do tronu. Takie są hipotezy w tym momencie dla swojego syna. Właściwie próbował wymazać z historii ze świątyń z Eliefów, z grobowców również informacje o tym, że jeszcze w międzyczasie był inny władca. Była królowa faraon królowa, król, która mogłaby zaburzać tę prostą linię do sukcesji. Tak się w Egipcie działo dosyć często. Tak wymazowano z historii imię heretyckiego Echnatona, który wprowadził wiarę w jednego boga w Egipcie. Tak samo z historii zniknęła Nefertiti, czyli żona Echnatona, ale muszę powiedzieć, że Hatshepsut miała podwójnego pecha, ponieważ jej historia została również zakłamana w XIX wieku, kiedy mizoginistyczni odkrywcy, pierwsi egiptolodzy odkrywali ją na nowo, próbowali przywracać ją do Panteonu, niemalże bogów i władców starożytnego Egiptu, no to mówili o tym, że właściwie ona podstępem wstąpiła na tron, że właściwie nic by nie osiągnęła, gdyby nie jej kochanek i architekt Senenmut, a, a kiedy znaleźli nad świątynią Hatshepsut pornografię grafiti starożytne sprzed 3,5 tysiąca lat. Mimo, że obok tego grafiti nie znajdowały się kartusze z imionami Hatshepsut ani właśnie imię Senenmuta napisane hieroglifami, to i tak wymyślili, że musi to być właśnie poniżona przez Senenmuta królowa, która bez niego nie osiągnęłaby niczego, a to potem okazało się nieprawdą i dzisiejsze badania naukowe ewidentnie wskazują, że Hatshepsut była naprawdę wielką władczynią, która nie dość, że utrzymywała potęgę gospodarczą, darczą całego państwa. To organizowała dalekie wyprawy w głąb Afryki i rozbudowywała swoje państwo i świątynie. Powiedziałeś y, pornograficzne graffiti. Dobrze, że zbliżamy się do godziny 22. A gościem audycji Historia Bliska jest podróżnik, dziennikarz, autor książki Egipt. Śladami starożytnych królowych i ich polskich odkrywców Tomasz Bonek. Za chwilę przeniesiemy się do Abu Simbel. Program pierwszy Polskiego Radia. Wspak, mglisty wzrok Tępy smak Chcę żalić się Jak mi strasznie A ty nic Przesuwam wzrok Wszędzie źle Nie ma czego Chwycić się Pytam cię, czy też to Widzisz, ale nie Mówisz, że to jest Zmiadasz złotego świata chaos układasz w sens Tylko Ty to wiesz Jak wytresować swój cień Jak sprawić, by każdy dzień Mijało lżej Tylko Ty to wiesz Jak oddać Ci ciągle mieć Jak sprawić, by dwa plus dwa Raz, być ten naj Ten odweź A nie daj Chciałbym wygrywać Spokojem Umieć w luz Patrzeć jak świat Żarzy się Myśleć e, Nie jest źle Feniks się dźwignął Z popiołów Mogę też Wierzyć, że to wszystko będzie ok. Uśmiechem zwiapać złotego świata Chaos układać w sens Tylko Ty to wiesz Jak wytresować swój dzień Jak sprawić, by każdy dzień mijał lżej Tylko Ty to wiesz Jak oddać Ci ciągle Bye. Dziennikarz i przewodnik po starożytnym Egipcie, jak Państwo słyszycie, jest ze mną w studio jedynki. Przenieśmy się do Abu Simbel. W swojej książce opisujesz historię tych dwóch wielkich świątyń, Ramzesa II i jego żony, która ma nazwisko bardzo podobne do królowej Nefertety, ale to nie ona, żeby nie pomylić. Te dwie świątynie istnieją, ale turyści często zapominają, że one stoją 60 metrów wyżej niż postawili je starożytni. Dlaczego? I to znowu zawdzięczamy profesorowi Michałowskiemu <śmiech> między innymi, <śmiech> bo ten nas egiptolog, pionier naszej egiptologii dostał w latach 60. XX wieku wielkie zadanie. Kiedy budowano wielką tamę asłańską, żeby no, zabezpieczyć pieczeć wodę dla Nilu, żeby uregulować ten Nil, żeby ograniczyć wylewy Nilu, żeby zabezpieczyć właśnie całą gospodarkę wodną związaną z Nilem. Powstało jezioro Nasera i to powstające przez spiętrzającą się wodę jezioro Nasera zaczęło zalewać powoli staroegipskie, nubijskie zabytki, w tym między innymi monumentalne świątynie zbudowane przez Ramzesa II, jednego z najdłużej panujących faraonów. No ich jednego z najbardziej znanych. Wykute w skalę z monumentalnymi wielkimi posągami króla i jego żony, które miały przestraszać wszystkich przybyszów, którzy z południa, z głębi Afryki przybywali do Egiptu wzdłuż Nilu. Profesor Michałowski został, dostał takie zadanie, aby zabezpieczyć naukowo proces przenoszenia tych świątyń. Przez kilka lat trwała dyskusja jak to zrobić, jak te świątynie zabezpieczyć, czy obudować je jak tamami, czy cokolwiek innego zrobić. W końcu padło na to, że trzeba je pociąć na kawałki, mówiąc wprost, i przenieść te 60 metrów wyżej, żeby wody powstającego jeziora Nasera ich nie zalały. I za to właśnie odpowiadał profesor Michałowski. Zresztą podpis profesora Michałowskiego znajduje się, mało kto o tym wie, pod posągiem Ramzesa II, znajdującym się w Świętym Świętym, czyli w sanktuarium właśnie w świątyni Abu Simbel. Ale gdzie on złożył ten podpis? Na kolanie? Pod posągiem Ramzesa umieszczono taki no, walec, w którym znalazły się dokumenty potwierdzające właśnie przeniesienie tych świątyń wyżej, o te 60 metrów wyżej i tam w tych dokumentach wmurowany jest między innymi podpis profesora Michałowskiego. Ja pytam o te podpisy, bo sam na zajęciach z historii starożytnej uczyłem się, że kolosy, te posągi są pokryte różnymi takimi no, podpisami, bazgrołami, ale m.in. są tam greckie wpisy hoplitów greckich, którzy zatrudnili się w armii egipskiej tam w VII, VI, V wieku przed naszą erą. Więc bazgroląc właśnie coś na tych zabytkach, no ocalili historię. Niesamowita niesamowita. Graffiti pamiątka. są niesamowicie ważne. Te starożytne graffiti, którego jest mnóstwo w Egipcie, są naprawdę niesamowicie ważne, bo to graffiti nam pokazuje, że już Grecy przyjeżdżali do Egiptu po to, żeby się uczyć od starożytnych Egipcjan. I kiedy my dopatrujemy się fundamentów naszej cywilizacji właśnie w starożytnym Rzymie, czy w starożytnej Grecji, myślę, że często powinniśmy sięgać jeszcze głębiej właśnie do starożytnego Egiptu, dlatego, że właśnie Grecy chociażby uczyli się od Egipcjan. W, w okolicach Doliny Królów, właśnie w okolicach świątyni Hatshepsut, tam w grobowcach znajdują się grafiti właśnie zostawione przez Greków, którzy zaznaczają swoją obecność podczas podróży. Ktoś pisze, tutaj byłem, niczego nie rozumiem z tych hieroglifów, ale bardzo mi się podoba. Inny wskazuje na to, że jest zachwycony w ogóle tym, co, co tutaj zastał. To są niesamowite momenty, kiedy się czyta właśnie te grekom napisane zdania. Wspomniałeś o tym, że te dwie, dwa wielkie kompleksy świątynne, uratowane y, przez w zasadzie cały Zjednoczony Świat, no ale również dzięki profesorowi Michałowskiemu. Ostatnio emitowany był w polskiej telewizji taki film dokumentalny Włodka Jurkowa, właśnie o profesorze Michałowskim. O nim mówili, jego uczniowie. I z tego filmu wyłania się taki obraz bardzo nietypowego naukowca, egiptologa. Takiego, no właśnie, nietypowego Europejczyka. Nie białego kolonisty, tylko człowieka, który... Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale po ludzku traktował tych Egipcjan, tych prostych robotników, którzy no, muszą na swoich barkach wynosić te tony piachu, żeby dokonywać tych spektakularnych odkryć. Czyli no, archeolog bierze ten sukces na siebie, ale te setki czy tysiące ton piachu muszą, mu, ktoś musi przenieść. On był inny. Czy ta pamięć o profesorze Michałowskim, no właśnie o takim innym, ciekawym, dobrym człowieku dalej w Egipcie jest, Taka jest jego pamięć? Mówią wszyscy przewodnicy w Abu Simbel, m.in. o profesorze Michałowskim, Zaki Hałas, czyli najbardziej popowy egiptolog, o, również tak. wspomina często profesora Michałowskiego. To była rzeczywiście wyjątkowa postać. No, światowiec można byłoby powiedzieć, kształcony również za granicą, posiadający kontakty, chociażby we Francji, doskonale mówiący w różnych językach. Pionier naszej egiptologii, pionier archeologii śródziemnomorskiej, który wykazał Okazał się niesamowitym sprytem. To zresztą profesor sam y, pisze w swoich świątyniach, że wybierając ten pierwszy kierunek polskich badań archeologicznych w bas basenie Morza Śródziemnego kierował się przede wszystkim tym, skąd z jakiego kraju można jeszcze przywozić do Polski będzie zabytki. Nie było to możliwe już w Grecji, nie było to możliwe na Cyprze, nie było to możliwe we Włoszech, a było to możliwe z Egiptu jeszcze w latach dwudziestych, a nawet podczas II wojny światowej można było legalnie zupełnie wywozić zabytki. Po pierwsze w procedurze tak, zwanej, tak zwanego partażu, czyli rząd egipski miał pierwszeństwo do przejmowania zabytków, ale dzielił się również z odkrywcami, w tym z Polakami, ale też muszę o tym powiedzieć. Wyobraź sobie, że jeszcze do czasów II wojny światowej, w tym starym muzeum na placu Tahrir tak. w e, Kairze funkcjonował sklep, w którym zupełnie legalnie każdy mógł kupić zabytki staroegipskie. Można <laughs> Nie, było kupić małą kolekcję, średnią kolekcję e, i dużą kolekcję. One były wycenione e, i przywozili je między innymi polscy żołnierze, którzy podczas II wojny światowej dotarli do e, Kairu. Tak, to jest niesamowite, bo przecież dzisiaj e, wygląda sytuacja odwrotnie, prawda? Wszystkie te kraje Grecja czy Turcja Przede wszystkim, czy Egipty Właśnie raczej próbują odzyskać? Egipcie grozi w Egipcie grozi dożywocie za wywiezienie zabytków, naprawdę. No mam nadzieję, że tak gigantyczne, to gigantyczne muzeum w Gizie jest na tyle duże, że pomieści te zabytki, które uda im się odzyskać, jeśli, jeśli odzyskają. Tych zabytków, które zostały jeszcze nieodkryte w Egipcie szacuje się, że jest nawet 80%. A poczekaj, bo właśnie że... was, ten minister turystyki i starożytności, wspominałeś jego nazwisko w kontekście profesora Michałowskiego, on kiedyś w jakimś filmie National Geographic powiedział, że jeszcze 30% nieodkrytych sklepów skarbów Egipt ma. To teraz jest nasi więcej. Egiptolodzy, nasi egiptolodzy twierdzą, że raptem odkryliśmy 20% tego, co jest do znalezienia. Proszę zwrócić uwagę na to, że właściwie większość miast staroegipskich jest stale zamieszkana od tysiącleci. Tak jest z Tebami, czyli ze starożytnym egipskim miastem Uaset, czyli dzisiejszym Luksorem. Tak. tak jest z Aleksandrią, która również jest cały czas zamieszkała. A w związku z tym te budynki, ta tkanka miejska ludzka narasta od tysiącleci na starych miejscach. No i nie sposób jest dzisiaj przeprowadzić wszędzie właśnie wykopali z archeologicznych, bo należałoby zburzyć właśnie współczesne miasto, co oczywiście jest niemożliwe. Stąd te liczby, że dotychczas odkryto może maksymalnie 20% tego, co do odkrycia jeszcze jest. No, ale w swojej książce sugerujesz, że te odkrycia, może nie tak spektakularne jak tu odkrycie grobowca Tuttenhomona, ale te odkrycia dzieją się, tylko dzieją się podskórnie. To znaczy, że hmm, no jest jakaś szara strefa, jakiś czarny rynek, dochodzi do odkryć. Część zabytków trafia później do tego legalnego obiegu, do, do, do muzeów, a część na czarny rynek. Zawsze tak było w Egipcie. W XVIII, w XIX wieku, kiedy wybuchła Egiptomania światowa, właściwie rabusie skarbów funkcjonowali. Dzisiaj jest to no, bardzo pilnowane przez samych Egipcjan i rzeczywiście grożą olbrzymie kary za wywóz zabytków, za przemyt zabytków. Nie daj Boże, ktoś by coś znalazł, jakiś fragment z hieroglifami i próbował wywieźć w bagażu podręcznym, może się naprawdę spotkać z ogromnymi konsekwencjami. Ja znam takie przypadki nawet w okolicach właśnie Doliny Królów i Świątyni Hatshepsut, że jeszcze kilkanaście lat temu Egipcjanie w miejscowości Kurna, w miejscowości Hoka, to są takie małe wioski w okolicy, po zachodniej stronie Nilu, normalnie mieszkali w budynkach postawionych na starożytnych grobowcach, grobowcach przede wszystkim notabli i z własnych mieszkań w tych domach schodzili do tych grobowców i wyciągali skarby różne naprawdę, czy to figurki u czy jakieś pierścienie, czy inne zabytki i to wcale nie było rzadkie, tak zresztą było to z odkryciem słynnej skrytki w Dej Al-Bahari, w której znajdowały się królewskie mumie faraonów z tak zwanego nowego państwa, w tym m.in. słynnego Ramzesa drugiego. Rodzina Ab-el-Rasul w XIX wieku ponoć wypasała swoje kozy. Jedna z tych kóz wpadła właśnie w dziurę. No i właściciel tej kozy po spuścił się do tego szybu no i odkrył skrytkę, w której znajdowało się mnóstwo królewskich mumii oraz te skarbów. I potem te skarby wypływały co jakiś czas na targach no cóż. Właśnie, czy to luksoru, czy kairu. Miejmy nadzieję, że takich kus będzie więcej, które gdzieś będą w Dzięki temu część przynajmniej tych zabytków obejrzymy. Bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę. Tomasz Bonek był moim gościem w historii bliskiej. No dzisiaj byliśmy może daleko, bo w Egipcie. Starożytnym, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. I watch her roll away again. Yeah, yeah. I'm sitting on the Dark of the day Watching the tide Roll away Ooh, yeah. Sitting on the dark of the day Waves time. I left my home Like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on a darker day Watching the tide Sitting on a darker Polskie Radio Lektury Jedynki Przed nami kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Wokulski wysiada z pociągu i żegna Izabelę po angielsku, po to, żeby wiedziała, że zrozumiał wszystko z jej intymnej, prowadzonej po angielsku rozmowy ze Starskim, pokazującej, że tych dwoje łączy bardzo bliska relacja, a Wokulski jest dla Izabeli tylko źródłem pieniędzy. Został na peronie sam i przysłuchiwał się szumowi odlatującego pociągu. Szum niekiedy słabnął, czasem milknął, znowu potężniał i nareszcie ucichł. Potem słyszał stąpanie rozchodzącej się służby, przesuwanie stołków w bufecie. Potem w bufecie zaczęły gasnąć światła i ziewający kelner zamknął szklane drzwi, które wyskrzypiały jakiś wyraz. Zgubili moją blaszkę, szukając medalionu, myślał Wokulski. Ja jestem sentymentalny i nudny. Ona, oprócz powszedniego chleba szacunku i pierniczków uwielbień, jeszcze musi mieć szampana Pierniczki uwielbień To dobry dowcip Ale jakiego to ona lubi szampana? Aha, cynizmu Szampan cynizmu Także dobry dowcip No, przynajmniej opłaciła mi się nauka angielskiego Błąkając się bez celu Wszedł między dwa sznury zapasowych wagonów Przez chwilę nie wiedział dokąd iść i nagle doznał halucynacji Zdawało mu się, że stoi we wnętrzu ogromnej wieży Która zawaliła się, nie wydawszy łoskotu Nie zabiła go, ale otoczyła ze wszystkich stron wałem gruzów Spośród których nie mógł się wydostać Nie było wyjścia Otrząsnął się i widzenie znikło Oczywiście może mnie senność, myślał Właściwie mówiąc, nie spotkała mnie żadna niespodzianka Wszystko można było z góry przewidzieć, a nawet wszystko to wiedziałem Jakie ona ze mną płaskie rozmowy prowadziła Co ją zajmowało? Bale, rauty, koncerta, stroje Co ona kochała? Siebie Zdawało jej się, że cały świat jest dla niej A ona po to, ażeby się bawić Kokietowała, ależ tak Najbezwstydniej kokietowała wszystkich mężczyzn Ze wszystkimi kobietami walczyła o piękność, hołdy i toalety Co robiła? Nic Przeozdabiała salony Jedyną rzeczą, za pomocą której mogła zdobyć sobie byt materialny Była jej miłość Fałszywy towar A ten starski a Cóż, starski Taki pasożyt, jak i ona. Był ledwie epizodem w jej życiu pełnym doświadczeń. Do niego przecież nie mogę mieć pretensji. Znalazł swój i swoją, ani do niej. Tak to my Salina przez imaginację ściskał ją i szukał medalionu, kto chciał. Nawet ten starski biedak, który z powodu braku zajęcia musiał zostać uwodzicielem. Niegdyś wierzyłem, że są tu na ziemi białe anioły, ze skrzydłami jasnymi. <śmiech> Piękne anioły, jasne skrzydła. Pan Molinari, Pan Starski i Bóg wie, ilu ich jeszcze. Oto skutki znajomości kobiet z poezji. Trzeba było poznawać kobiety nie przez okulary Mickiewiczów, Krasińskich albo Słowackich, ale ze statystyki, która uczy, że każdy biały anioł jest w dziesiątej części prostytutką. No i jeżeli spotkałoby cię rozczarowanie, to choć przyjemne. Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro o tej samej porze. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Proga Krajowa nr 74 między Sulejowem a Żarnowym w pobliżu Trojanowic. Na 23 km zderzyły się dwa auto osobowe. Niestety jedna osoba w tym wypadku została ranna, a numer nr 74 na 23 km została zablokowana. Droga Ekspresowa S61 odcinek Szczuczyn-Ełk w pobliżu Gut Rożeńskich. Na 191 kilometrze zepsuła się ciężarówka, zablokowany jest jeden pas ruchu. Droga krajowa nr 57, odcinek Szczytno-Przasnysz w pobliżu Czaplic Wielkich. Jezdnia w kierunku Przasnyża. 127 km. Auto osobowe potrąciło rowerzystę, rowerzysta jest ranna, a droga nr 57 jest zablokowana. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 44 na odcinku Paniówki Tychy w pobliżu Mikołowa. Na 26 kilometrze auto osobowe potrąciło pieszego, pieszy ranny, a droga była przez pewien czas trasą zablokowaną. Teraz drogą numer 44 przez jej 26 kilometr jedzie się bez jakichkolwiek kłopotów. Droga Krajowa numer 25, i wrocław w pobliżu Strzelna Klasztornego. Na 183 km zepsuła się ciężarówka. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. S8 dnia w kierunku Wrocławia, 35 km. informacja od naszego słuchacza. Stoi popsuta cysterna na poboczu, ale wystaje także na pas ruchu i mimo, że jest oznaczona pachołkami, to brakuje tam oświetlenia.